Zamach majowy we Wrocławiu. Prolegomena do odrzydzania pomyśli profesora Feliksa Konecznego liczba dziennika 242. Doktor Piskorski, Bereza, Bezwarunkowy dochód podstawowy Fascynacja obłędem von Stefan Kosiewski Zniweczona rzeczywistość Kanto 724 Rzymskimi Czyta z Frankfurtu nad Menem autor w zapowiedzi Prokuratura Krajowa, Biuro Prezydialne, PK1 Rzymskie, KO2, 119.2016. Tu potwierdzenie odbioru pisma z 25.2016 przesyłka z prokuratury z datą 24 maja 2016. Aresztowanie doktora Piskorskiego pod fałszywymi zarzutami robienia za wyszukiwarkę internetową miało przesunąć PiS do umiarkowanego centrum. Tymczasem cofnęło Kamińskiego w zastoju intelektualnym dostania za ochranę z epoki kamieni łupanych przez Wojtyłę na liście MBP z 1950 jako wikary u św. Floriana i dalej w czytaniu dzisiejszym spotkanie w Warszawie szefa resortu spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka 47 lat oraz wojewody dolnośląskiego Pawła Chreniaka, 37 lat. To wczoraj. I przechodzimy do czytania dzisiejszego. Prokurator zarzucił w akcie oskarżenia przestępstwo z artykułu 158, paragraf 1 i 3, popełnione w ten sposób, że 1 maja w 1981 roku w pomieszczeniach V Komisariatu Milicji Obywatelskiej w czasie doprowadzania do poczekalni Jana Siminiaka, działając wspólnie, wielokrotnie, uderzyli go rękami w okolice głowy, szyi, klatki piersiowej i brzucha obalając go na podłogę, w następstwie czego doznał on szeregu obrażeń o charakterze urazowym, co spowodowało jego natychmiastową śmierć. Koniec przytoczenia. Aktem oskarżenia sporządzonym 28 lipca 1981 roku objętych zostało trzech oskarżonych. Prokurator zadecydował o wyłączeniu ze śledztwa do odrębnego postępowania materiałów dotyczących składania fałszywych zeznań przez dwóch innych funkcjonariuszy biorących udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym górnika kopalni Staszic. Dwóch innych, którzy za radą swojego adwokata zdecydowali się w końcu na składanie prawdziwych zeznań. Jak ustalił w akcie oskarżenia wiceprokurator wojewódzki magister A. Józków, łączny czas przebywania na terenie komisariatu od momentu wprowadzenia do chwili śmierci ofiary skutej kajdankami wynosił około 50 minut. Po 35 latach znowu niecała godzina czasu wystarczyła 15 maja 2016 roku nieustalonej jeszcze liczbie sprawców zatrudnionych przez państwo do pilnowania bezpieczeństwa obywateli w celu przytaczam nieumyślnego spowodowania śmierci oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji. Koniec przytoczenia. W tym kierunku, bowiem prowadzone jest obecnie w Legnicy śledztwo w sprawie zabitego we Wrocławiu 25-letniego Igora Stachowiaka. Jan Siminiak miał 38 lat, wyprowadzony w kajdankach z jednego z pięciu hoteli robotniczych kopalni Staszic, nazywanego oficjalnie domem górnika, normalnie zaś wulcem przez mieszkańców Giszowca. Na jednym z tych wulców podjąłem w 1978 roku pierwszą w moim życiu pracę w charakterze instruktora kulturalno-oświatowego podyscyplinarnym wyrzuceniu mnie ze studiów polonistycznych na Uniwersytecie Śląskim i skazaniu przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu oficjalnie za naruszenie nietykalności cielesnej tajnego pracownika Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach, ubowca, który robił za studenta chodząc za mną, szpiclując, uczestnicząc w pobiciu mojej osoby, skopaniu wspólnie z kilku innymi osobnikami, powalonego jednym ciosem na podłogę domu studenta numer 1 w Sosnowcu. Chłopaka, który powrócił kilka miesięcy wcześniej z czarnego marszu studentów, po zabiciu w Krakowie przez nieznanych sprawców Staszka Pejasa, na którą to demonstrację korowiec Macierewicz nie dojechał niestety ze stolicy, dał się ująć ponoć w pociągu, podczas gdy Wilcztajn i inni organizatorzy zapowiadali jego przyjazd, licząc na zwiększenie przez to liczby uczestników tamtego protestu historycznego naszego pokolenia. Nie oglądając się w Sosnowcu Gierka i Kiepury na pomoc Kuronia i Michnika, nie szukając adresu Kazika Świtonia, który do kościoła rzymskokatolickiego i niepodległości państwowej Polski zmierzał własnymi drogami, chrześcijańskiego demokraty śląskiego, my, kilkuosobowa grupka studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, zdecydowaliśmy się na podjęcie samodzielnego protestu antykomunistycznego, na działalność opozycyjną, antysystemową, na rzecz przemian demokratycznych w kraju, w oparciu o podpisane przez Jaroszewicza z Gierkiem porozumienie w Helsinkach deklarujące działania PRL na rzecz obrony praw człowieka i obywatela. Obici, skopani do krwi, skazani wyrokami sądowymi, kolegiami, wyśmiani przez układających się zubowcami, realistycznych rewizjonistów, jako naiwni filumenaci po filaretach jeszcze na długo przed historyczną zmową w Magdalence. O zabiciu Jana Siminiaka nie pisałem zatem w tygodniku Solidarność Jastrzębie, którym odświeżam dzisiaj pamięć, albowiem w tamtym czasie nie robiłem już zakaowca na wulcu, gdyż dano mi obronić pracę magisterską po sierpniu 80 roku, czekającą na swoją obronę, a napisaną przeze mnie w oryginalny z pewnością sposób, albowiem o krytyczno-literackiej działalności filozofa i profesora Henryka Elzenberga który do marksistów, leninistów nie należał i pracowałem już na etacie redaktora we wspomnianym organie zarządu regionu, układając wiersze, oddając do druku pierwsze tomiki, wspierając jako rzecznik prasowy tak zwany strajk gazowy w kopalni Sosnowiec, pisałem reportaże, z ubeckich prowokacji ulicznych na rynku w Katowicach i spobicia pobicia w Chorzowie grupy plakatujących związkowców. Wprowadzenie stanu wojennego zastało mnie w Stoczni Gdańskiej na ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej. Prowokowany potem byłem do wspierania strajku nie tylko na terenie kopalni wujek, przez przysłanych do mieszkania moich rodziców w Czeladzi ubeckich emisariuszy. Po roku zostałem uznany przez władze Republiki Federalnej Niemiec za uchodźcę, znalazłem się na politycznej emigracji i dopiero zaczęły się sensacje na których zbudować można niejedną wypowiedź nawiązującą charakterem do gawędy polskiej, o której grubą księgę napisał mój uniwersytecki profesor Opacki, TW Irek. Czyż czyż urocze? Piszę zaś o tym wszystkim, o śmierci górnika Simoniaka, którego powinienem znać, jak zapewniał po latach mnie przyjaciel, który pracował akurat na tamtym wólcu, o Magdalence, która była szatańską zmową dla kasy, złoczyńców w sutannach z przełożonymi oprawców w mundurach, morderców księży, popieruszki, zycha, suchowolca, żeby symbolicznie pozostać przy tej trójcy świętych męczenników narodu polskiego. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Odwołując się do doświadczeń historycznych, Boże, jak ten czas leci, nie zważając na teorię kwantów, wystarczy zapytać chociażby tylko księdza, arcybiskupa Wiktora Skworca, T.W. Dąbrowski, przy którym ksiądz arcybiskup Wrocławia Kupny przyuczył się w Katowicach jako sufragan do roli pasterza diecezji. Dlaczego biskup Skworc nie odpowiedział jeszcze na apel o zadośćuczynienie przez hierarchę mojego kościoła na Śląsku za grzechy fałszywych pasterzy, którzy nie nadążali za owcami, jak Jezus nakazał i jak namawia dochodzenia za owcami, papież Bergoglio nie idą za nami, kiedy prosimy o pomoc w nauczaniu ludzi życia po chrześcijańsku z grzechami ale i ze szczerym żalem za grzechy, ze skruchą i obietnicą poprawy. Jak mamy nauczać nasz naród, jeżeli księża nie mają odwagi? Jak inaczej, jeżeli nie tylko dawaniem osobistego przykładu życia? Po czyich śladach mają stąpać Ludzie młodzi w naszej ojczyźnie. Po śladach z komuny syna? Żydołbowca owsiaka? Lub ta co chceta? Kogo mamy dać za przykład Polakom? Kto i kiedy wreszcie ustali czas działania przestępczego rozmaitych prominentów oraz tego systemu sprawowania władzy który stał się głównym powodem naszych społecznych i narodowych zagrożeń, obywateli walczących dziś wręcz o przetrwanie. Pytał po zamordowaniu górnika przed 35 laty Henryk Wódkę w moim tygodniku i dalej przytaczam. Kto wdroży i przeprowadzi do końca w sposób rzetelny proces ukarania winnych, byśmy na przyszłość uniknęli podobnych nieszczęść. Koniec przytoczenia. Pytał tak Henryk Wódkę w tygodniku Solidarność w Jastrzębie 81 roku. Minister Mariusz Błaszczak spotkał się po tygodniu z ojcem 25-letniego Polaka, który bez żadnej podstawy prawnej został pozbawiony wolności rankiem 15 maja na pustej ulicy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 skuty kajdankami i siłą wrzucony do służbowego samochodu przez czterech policjantów, którzy ewidentnie dokonali tym samym przekroczenia uprawnień, naruszenia procedur. A zostało to udokumentowane na filmie będącym w posiadaniu prokuratury, dostępnym w internecie, Następnie zaś przewieziony do komisariatu przy ulicy Trzemeskiej, gdzie bezprawnie pozbawionemu wolności człowiekowi i obywatelowi RP, nie ustalona jeszcze przez policję ani przez prokuraturę, liczba policjantów zadała szereg obrażeń ciała, po których pobity zmarł niecałą godzinę po zatrzymaniu, zatem bezpośrednio po pobiciu albo zmarł jeszcze w trakcie trwania czynności zabijania. Minister Błaszczak wysłuchał wczoraj ojca zabitego młodego człowieka oraz obwieścił, że złożył wniosek do prokuratora generalnego ministra Ziobro, o przeniesienie postępowania w tej sprawie poza zakres działalności prokuratury regionalnej we Wrocławiu podała gazeta Rzeczpospolita, powołując się na komunikat Polskiej Agencji Prasowej. Przytaczam słowa ministra. Bardzo nam zależy, by wyjaśnić tę sprawę, i zapewniam, że wyjaśnimy ją rzetelnie, powiedział minister Błaszczak, wiedząc już, że minister Ziobro przeniósł postępowanie z Wrocławia do Legnicy. Wszystkim ludziom dobrej woli na całym Bożym świecie Zawsze leży zazwyczaj to samo na sercu. Dlatego oczekuje się między innymi wyjaśnienia, dlaczego szef Dolnośląskiej Policji, nieokreślany tu przez szacunek nawet inicjałami, mataczył, zmierzając do ukrycia zbrodni i rozgłaszając pogłoski, o możliwości odniesienia obrażeń przez zabitego jeszcze przed śmiertelnym w skutkach pobiciem go przez policjantów? Dlaczego rzecznik komendanta wojewódzkiego mataczył, rozgłaszając fałszywe informacje o rzekomym użyciu na komisariacie paralizatora w stosunku do skutego mężczyzny, Przesłuchiwanego bez postawienia mu jakiegokolwiek zarzutu? Dlaczego zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych nadal jest tylko jeden policjant przypisany do paralizatora? Jeżeli prokuratura w Legnicy. Prowadzi już postępowanie, w którym przesłuchani będą nie tylko komendant wojewódzki i jego rzecznik, ale jeszcze i cały, przy całym szacunku do patosu sytuacji, kwartet wrocławski w czarnych rękawiczkach skórkowych na służbie. Prokuratura krajowa. Biuro prezydialne pani prokurator Renata Kosior przesłała z datą 24 maja 2016. To jest wczoraj do prokuratury okręgowej we Warszawie zawiadomienie z 20 maja 2016. Sześć kart o popełnionym przez dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza Pana Pawła Potoroczyna Przestępstwie poświadczenia nieprawdy W załączeniu Dziękuję uprzejmie za kopię do wiadomości, której otrzymanie potwierdzam niniejszym dla dobra sprawy. Rzeczpospolita, gazeta wrocławska czy wyborcza nie powinny ograniczać się tylko i wyłącznie do robienia w każdej sytuacji sensacji, poprzez np. ustawianie ofiary przestępstwa w złym świetle przez odbieranie nieżyjącemu człowiekowi godności osobistej. Dopóki bowiem znalezienie przy zabitym do palacza przez obwinianego policjanta nie jest jeszcze przestępstwem? Dopóty wyrażać należy się o każdym zainteresowanym z szacunkiem, jak o każdym żyjącym i pisać przy użyciu pełnego nazwiska. Igor Stachowiak Zabity Wierzący w Pana Boga piszą z pietyzmem przed nazwiskiem nieżyjącego człowieka dwie literki świętej pamięci. Pan Jezus o łotrze krzyżowanym obok Niego na drzewie miał najlepsze mniemanie. Przytaczam i rzekł Mu Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Łukasz 23, 32, 43. Czy ty się Boga nie boisz? Zapytał chwilę wcześniej człowiek idący na śmierć, przed którym Jezus Chrystus przyszłość jego odsłonił. Łotra, złorzeczącego przepowiedni. W piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich pana Adama Bodnara zawnioskowałem 21 maja 2016 o zainteresowanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich arcybiskupa Wrocławia księdza doktora Józefa Piotra Kupnego objęciem opieką duszpasterską rodziny zabitego Igora Stachowiaka oraz rodzin i osób uczestników zabójstwa. W uzupełnieniu tego wniosku oczekuję wyjaśnienia z kuli wrocławskiej, czy ksiądz Stanisław Stelmaszek nadal łączy funkcję kapelana policyjnego z funkcją ekonoma archidiecezji wrocławskiej, jeżeli informacja Gazety Wyborczej z 10 lipca 2014 o oszustwie dokonanym przez księdza Stanisława Stelmaszka, a nieukaranym grzechu nieodpokutowanym zasmuca nadal nie tylko samego arcybiskupa Kupnego. Albowiem nie mamy podstaw, aby nie wierzyć funkcjonariuszom państwa, ministrom rządu pani premier Szydło, dostojnikom Kościoła Świętego. Jeżeli natomiast tak się akurat przytrafiło, dokładnie w rocznicę zamachu majowego Józefa Piłsudskiego, że nie mieliśmy we Wrocławiu do czynienia z prawdziwym zamachem stanu na władzę Jarosława Kaczyńskiego w Polsce, to ten fatalny zbieg okoliczności powinien chyba stanowić przypomnienie ostateczne o powinnościach i obowiązkach wynikających z procedur, których niezachowanie prowadzi do tragicznych w skutkach katastrof apokaliptycznych bardzo poważnym ostrzeżeniem dla rządzących Polską. Winno być przecież uznanie przed miesiącem przez policję i prokuraturę w Kutnie, samym centrum Polski, że 29-letni Polak, przesłuchiwany tam na komisariacie przez 34-letniego policjanta, sam się zastrzelił oddając do siebie trzy strzały z pistoletu służbowego policjanta, który go zatrzymał i przesłuchiwał, z czego oba oddane w głowę były już śmiertelne, po czym padł jeszcze trzeci strzał po czterech do siedmiu sekund, jak zeznali inni policjanci do których ten, który przeżył szczęśliwie zdarzenie, przesłuchujący, doszedł na korytarzu ze słowami trzeba wezwać karetkę. Na skutek tego właśnie ostrzeżenia minister Błaszczak, minister Ziobro, minister Macierewicz winni przyjąć do wiadomości, świętując 4 czerwca 2016 roku, jako święto zakontraktowane dla nich w Magdalence, że w zasadzie w każdej chwili, na każdym komisariacie w Polsce 24 godziny na dobę przyjmowani są interesanci, jedni ludzie, drugich ludzi przesłuchują, a tylko Pan Bóg tak kule nosi. Na nieszczęście świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że walą się z nieba, z hukiem belki nośne, betonowej hali, obliczone przez budowniczych metodą Richtera. Uczyłem się tego w technikum w Sosnowcu na pogoni gdzie kilka Ulic dalej ojciec Janka Kiepury wypiekał koszerne hały, złopotem tysięcy skrzydeł symbolu pokoju światowego, przy jęku, płaczu, pisku fotelami ministerialnymi, zgrzytaniu krzesłami kurulnymi. Bo jakże to tak... Niemile przyjęty w czeladzi, panie ministrze Macierewicz, trockisto-katolicko-narodowy, Boga się nie boisz? Wasz człowiek, przewodniczący najnowszej komisji do marnowania państwowych pieniędzy na zadymianie bredzi, że będzie nakładał dureń otrzymaną po przyjacielsku od wywiadu Łotewskiego ścieżkę dźwiękową z nagraniem rozmowy Tupolewa z wieżą w Smoleńsku, żeby mataczyć sprawę odpowiedzialności spowodowania katastrofy powietrznej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku i śmierci 96 ludzi, a kto za niego zawiadomi prokuraturę wojskową, że ten nieszczęśnik przetrzymuje dowody szpiegowania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez sojuszników z NATO, szpiegowania Polski przez służby specjalne Łotwy? Kamiński nie zgłosi do prokuratury tego przecież za Macierewicza, bo ten eksperymentalny minister od wszystkich tajnych służb w Polsce przymknął młodego piskorskiego ze Szczecina w Berezie pod fałszywym zarzutem robienia za wyszukiwarkę internetową i referowania potem w Moskwie efektów tego przeszukiwania internetu albowiem już nie tylko Ameryka za byle G wielkie ma byle stypendystę z Polski. nie jedna Bruksela grantami obdziela swoich agentów. Przed 11 laty poznałem natomiast w Sejmie młodego posła, miły, w obejściu, chociaż nie z mojej parafii, raczej agnostyk. Ale był wspólny temat. Mniejszość Polska na Białorusi, którą bracia Kaczyńscy tak samo zaraz rozbijali, jak i Tusk w tamtym czasie, popierając przy tym ze Stelmachowskim z Magdalenki, rządowy żydokatolik w PRL-u, całując po rękach kryminalistkę Borys. Z tym młodym Piskorskim, a także z przewodniczącym zespołu ekspertów Partii Samoobrona, rozmawiałem wtedy na kilka tematów. Między innymi o konieczności osądzenia bandy Czworga za zamianę kawałka polskiej ziemi wypoczynkowo-rolnej na Mazurach, na filię obozu CIA Guantanamo. Ustanowienia bezwarunkowej pensji powszechnej w Polsce dla każdego człowieka i obywatela i tak dalej. Niech zaskoczyli wtedy, w 2005 roku, drwiły oba łotry, myślały, że chciałaby dusza do raju, Dlatego zapowiadając na najbliższe dwa dni, dwie, przepraszam, na najbliższe dni, dwie manifestacje uliczne w obronie doktora Piskorskiego w mieście Łodzi 27 maja w godzinach od 15 do 16 przy ulicy Piotrkowskiej 143 i drugie wydarzenie 29 maja bieżącego roku w Berlinie przed Bramą Brandenburską. Zapraszam serdecznie do wysłuchania archiwalnego pliku prolegomena do odrzydzania pomyśli profesora Feliksa Konecznego, liczba dziennika 242. Bezwarunkowy dochód powszechny. Pensja dla każdego, czy się stoi w kolejce bezrobotnych? Czy leży na szpitalnym korytarzu izby przyjęć? Z Panem Bogiem? Z Frankfurtu nad Menem? Stefan Kosiewski, bezwarunkowa pensja powszechna dla Polaka, zasadniczy dochód w Unii Europejskiej. Wiara w Jezusa zmartwychwstałego pozwala wierzyć w odzyskanie własności i wolności narodu polskiego. Własność narodową Polaków rozłożoną do 1939 roku między różne grupy społeczne na mocy diabelskiego paktu narodowego socjalizmu z żydokomunizmem, zaczęto wydzierać z polskich rąk. Zniewoleni i ograbieni Polacy mieli być tylko siłą roboczą w obozach pracy trzeciej Rzeszy i w syberyjskich gułagach. Diabeł miał krótko dwa oblicza. Po 1945 roku Żydokomuna kradła już jawnie polską ziemię, prywatne zakłady przemysłowe toczyła wojnę o handel z Polakami. Sierpień 1980 roku przyniósł Polsce marzenie o wolności i samorządności. Złoczyńcy żydokomunistyczni nie zamierzali jednak oddać Polakom władzy ani pozbyć się swoich materialnych zdobyczy. Plemię żmijowe szatana odegrało przed światem groteskę narodowego pojednania w Polsce. Najpierw Służba Bezpieczeństwa wykreowała w okresie Solidarności tzw. radykałów, których następnie internowano po to, żeby element Polski etnicznie wypędzić z kraju lub zepchnąć w polityczny niebyt. A ze swoimi rewizjonistami i pseudokatolikami spotkać się w Magdalence, by odegrać farsę porozumienia Okrągłego Stołu. Pod płaszczykiem pluralizacji wielości partii politycznych i poglądów dokonano grabieżczej prywatyzacji majątku narodu polskiego. Pod płaszczem globalizacji ulokował się w Polsce kapitał międzynarodowy, handel i przemysł. Wspólnicy światowi miejscowych złoczyńców. Sojusz wojskowy, wspólna agresje i plany militarne utwierdzają wzbogaconych tak oto złoczyńców w przekonaniu, że do utrzymania pozycji panów nad Polakami wystarczy już tylko powtarzać stare zaklęcie złodziejskie. Zabrane będzie temu, który nie ma a mamon dołoży temu, który nakradł i ma. Nie tylko dla rodziny Gierka, Jaruzelskiego, Kiszczaka i Urbana stworzony został system grabieży dokonanej w biały dzień na narodzie polskim. Hołota żydokomunistyczna to dzisiaj kilka milionów ludzi, które żyją na koszt zniewolonego narodu polskiego. A naród ten to ponad 30 milionów ludzi, którzy nie mają nic, żadnych mieszkań, żadnych domów na własność, żadnych akcji. 30 milionów Polaków, dla których ani Żydokomuna, ani Unia Europejska nie ma i nie będzie miała pracy. A sojusze wojskowe. Nie są w stanie wysłać ich wszystkich na wszystkie nawet fronty świata. Tak samo jest w Czechach i na Słowacji, w Bułgarii, Rumunii, w Niemczech i wszędzie, gdzie tylko grabieszcze, plemię, szatana postanowiło zabrać, by zapanować. Bóg chciał i zmartwychwstał. Naród też powstanie. Ten, który zabrał cudze, nie jest właścicielem. Na własność posiadł tylko strach przed odebraniem zakumulowanego kapitału. Tymczasem sta się plan odzyskania zagrabionego majątku narodu polskiego. Po pierwsze, należy odebrać tym, co zagrabili i mają, Nałożyć wysokie podatki na tych, którzy mają. Po drugie, odzyskany majątek należy rozdać tym, którzy nie mają nic Należy wprowadzić pensję dla Polaka. Nie jakiś zasiłek, czymkolwiek uważany ale idealną, gwarantowaną przez państwo pensję umożliwiającą ludzką egzystencję w Polsce. Nie można przesłaniać do konstytucji RP artykułu chroniącego życie każdego człowieka, gdyż państwo, które stoi na straży ochrony zagrabionej własności, musi zadbać też o to, żeby wywłaszczeni i ograbieni mieli za co godnie żyć. Postulat pensji dla każdego obywatela w Unii Europejskiej nie jest rewolucyjny. Nie zapowiada zmiany stosunków własności. Dlatego krąży już po Europie i czas najwyższy na Polskę. Pora na hasło wolność zamiast pełnego zatrudnienia. Z ¿Ah <tose> Zachęcam Państwa serdecznie do klikania, przechodzenia dalej na strony informujące o obu manifestacjach, do innych informacji, fotek, plików dziękowych. Dziękuję serdecznie za uwagę. Z Panem Bogiem do usłyszenia.